Cześć. Tytułem wstępu chciałem tylko powiedzieć, że nad podcastem o w mordę ciąży chyba jakoś klątwa, bo nagrywałem kiedyś kilka razy odcinek o Gwiezdnych Wojnach. Bogu dzięki Bart Bartek Biedrzycki, czyli Godaj uratował mnie z tego tematu w swoim kapoku. Puścił troszkę nawiki o Gwiezdnych Wojnach. No może jeszcze kiedyś do tego wrócę. No mnie w każdym razie nie udało się. No Nagrać się udało kilkukrotnie. Niestety pliki szlak trafił. No i tak było też z tym odcinkiem. Podchodzę do niego po raz drugi, a skoro podchodzę po raz drugi, to obawiam się, że będę przynudzał. Zresztą kiedy ja nie przynudzę? Kochani moi, odcinek, tak jak zapowiadałem miesiąc wcześniej, w poprzednim odcinku. Tak, tak, tak, jesteśmy w podcaście, który ukazuje się cyklicznie, nie co tydzień, tylko co miesiąc. Znam inne podcasty, które okazują się cyklicznie, na przykład co rok można by było powiedzieć. Pozdrawiam Arka i Adama na przykład z Retroradia, bo ratuje sytuację. Bo nie ma innego podcastu, który mówi o starociach. Został tylko w mordę, więc... Weź ta się chłopaki i zróbta coś po prostu. Nie rób ta, co chce, tylko róbta. Ja jestem przygotowany dzisiaj do dyskusji. A. No właśnie. <śmiech> Przygotowanie. Teraz przeze mnie przepłynęło. Czekać aż bąbel z żołądka, powietrzny bąbel odbije się do góry, będzie się posuwał do przełyku. Wtedy dźwięk można będzie usłyszeć. Wykasuje ten dźwięk. Nie dam wam tej przyjemności. W tym odcinku zaczynamy od końcówki XIX wieku, a kończymy na początku wieku XXI. Czyli praktycznie na teraz. O czym będzie? Moi kochani, będzie o książce. O książce, która jest fajna, która zrobiła dużo szumu. Dosłownie. To jest chyba jedyna książka, która tak dużo szumu zrobiła, nie licząc Pisma Świętego oczywiście. Oraz innych, tam wiadomo, Koranów yy, i tych świą, yy, świętych ksiąg, to żeby innych religii nie obrażać. Czy trzeba być tym politycznie religii niepoprawnym. No i yy, zaczęło się od książki. Później przeszło do słuchowiska radiowego. Z tego wszystkiego wyowolowało do... Yy, Dość ciekawego tworu muzycznego, o którym będę chyba skupiał się w większej części w tym podcaście, bo warto. No i zakończyło się na propozycjach e, ekranizacji, nawet i na ekranizacjach oraz na grach komputerowych. Gry komputerowe pominę praktycznie, no tam coś marginalnie powiem tylko i, i to będzie wszystko. A moi drodzy, o czym dzisiaj? Mnie tak dobrze nie uda się zrobić wstępu w poprzednim odcinku, a ja robiłem, znaczy w, postęp, w poprzedniej wersji tego odcinka, ja robiłem wstęp i starałem się zrobić aksamitny baryton, ale nikt tak dobrze tego nie potrafił powiedzieć jak Richard Barton. żyjący już niestety, ale człowiek obdarzony aksamitnym barytonem. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. <laughs> Here's a special news bulletin. Amiga, muzyka lata 80 90. Chcę się dowiedzieć, czegoś więcej? Och wol Inaczej ograch. Co nie poktórzy. Co, nie po co niektórzy, można by rzec starej daty, ludzie od razu rozpoznali te kilka taktów przed czołówką. W czasie czołówki. Ja sobie tylko okulary trochę wcisnę, bo mam dużo słuchawki takie na, na, na uszach. I zacznę opowiadać. Schyłek XIX wieku. Końcówka Epoki wiktoriańskiej i na miasto, miasteczko w południowej Anglii, miasteczko o nazwie Walking, lądują cylindry. Cylinder, no to nie taki na głowę, tylko można powiedzieć coś w kształcie pocisku. Pocisku, który wystartował z Marsa. I wbił się w Ziemię. I tak się zaczyna Książka Wojna Światów Herberta, Herberta George'a Wellsa. Książkę Tom Wells spłodził w 1898 roku, czyli rzeczywiście schyłek epoki wiktoriańskiej końcówka XIX wieku. I czymże ta książka była? No książka przede wszystkim właśnie opowiada o inwazji Marsa na Ziemię. Marsa i jego mieszkańców. No i wszyscy ci, którzy chcieliby przebrnąć przez książkę, żeby poczytać sobie o jakichś ksenomorfach, predatorach czy cholera wie jeszcze jakichś innych stworach znanych z popultury lat 80 -tych, 90 -tych, no to niestety przyjadą mi się do ostrą, bo ci obcy wyglądali bardziej jak jakieś ośmiornice czy też dziesięciornice, kałamarnice. Coś ich z mackami po prostu to było. Po cóż oni wylądowali? No, inwazja. Teraz mi się przypomina film e, Staszka Monderka, znaczy zapowiedź filmu Star in Black i tam Mences mówił Inwazja dowodzi wcielenia zła. Hrabia Moll, Złe Jedi. No i skoro tylko Jedi może pokonać Jedi, a jeden jest Jedi na Ziemia, e, także na Ziemi nie było akurat w XIX wieku żadnych Jedi. Wylądowali, wylądowali Marsjanie. Cylindry, Te pociski zaczęły się odkręcać, z tych cylindrów wyszły właśnie stwory z Marsa i zaczęły przetwarzać glebę, glinę naszą na glin, czyli na aluminium. Z tego aluminium budowane były maszyny kroczące, maszyny bitewne, wysokie na 20 metrów, poruszające się na trzech nogach, o, dla fanów Half-Life tej gry, i to nie chodzi o półżycia, tylko Half-Life tak na marginesie to oznacza, jest to termin fizyczny, czyli połowiczny rozpad, czyli pierwiastków, czy tam czegoś, ogólnie połowiczny rozpad. Także nie jest to półżywa, a nie półżycie. No i właśnie tam maszyny takie kroszące chodziły w drugiej części, zaraz na początku gry. Uwielbiam tą grę, kiedy się o niej nagram. Dobra, były maszyny, walczyli ziemianie z nimi, z tymi maszynami długo, może niedługo, ale bardzo namiętnie. Niestety wszystko wyglądało tak jak wojna obronna w 1939 roku na terenie Rzeczpospolitej Polski, bo przegrali. Przegrali to z kretesem. Marsjanie, oprócz tego, że zaczęli tworzyć swoje maszyny, stworzyli znaczy zaczęli siać nową roślinę. Było to tak zwane czerwone zielsko, oryginale red wheat. I te rośliny po prostu sobie gdzieś tam rosły, przykrywały inne rośliny, inne rośliny po prostu ginęły. Jest to chyba alegoria do tego, że Mars jest czerwony i, i wtedy właśnie w XIX wieku myślano, że to jest za sprawą jakichś roślin. No właśnie. Dlaczego ziemia nie No Przegrali przede wszystkim dlatego, że technologia marsjan była o wiele bardziej zaawansowana. Po drugie, Marsjanie przeprowadzili tak zwany Blitzkrieg, to co Niemcy robili w 1939, czyli wojnę błyskawiczną, no i dzięki temu, no zresztą jakie były armie wtedy, co były wyposażone, no, moi drodzy, końcówka XIX wieku, czyli tak, samolotów nie ma, są jakieś okręty, nie ma czołgów, nie ma, no co, artyleria jest, ciągną to konie, łani tam ciągną to wszystko, są żołnierze, są jakieś, jakieś pistolety, strzelby i no krótko mówiąc z Marsjanami nie poszło i przegraliśmy tą wojnę. Koniec końców w książce spotykamy głównego bohatera, jest to narrator jednocześnie tej, tej opowieści, spotykamy altylerzystę, spotykamy bardzo charakterystyczną osobę niesamowicie takie ubarwione spotkamy pastora, który ma nie niepokolei pod sufitem od tego wszystkiego i wszystko dla niego to demony i spotykamy także pewien okręt, który nazywa się Thunder Child, czyli dziecie Gromu, w innych tłumaczeniach dziecie Grzmotu bawi mnie to drugie Grzmot w starej nomenklaturze to taki, taki stała stara pierdoła. Można tak powiedzieć, stary grzmocie. No i jak się sprawa kończy? Sprawa się bardzo fajnie kończy dla ziemian, ponieważ my jako ziemianie nie wygraliśmy wojny. Wygrali ją za nas nasi mali pomocnicy. Bakterie. Na początku zaczęło gnić zielsku, a później zaczęli zdychać Marsjanie. I w ten sposób udało nam się przetrwać ten XIX-wieczny najazd z Marsa. Ja tak mówię teraz o tej książce troszkę tak jakby od niechcenia, ale chciałem, chciałem Wam przypomnieć... Momencik, ja sobie tylko tutaj uzupełnię płyny, bo czuję się strasznie odwodniony. Dobrze. O, mam płynę. To jest... no tak. Kabel też chciał uzupełnić płyn. I się zamoczył. Powiem Wam, że książka, razu ją poczytać, bo jak nie to. Nie, no jak nie przytrzasnie, nic się nie stanie. Kolejny jednorożec na Ziemi nie, nie zdechnie. Rekiny będą dalej popełniać samobójstwa, wieloryby będą popełniać samobójstwa na brzegach mórz. Oj, pianka. Pianka się dostała. z pianką, No i powiem. Powiem tylko tyle, że książka jest cholernie wizjonerska. I to bez kozery naprawdę nie spotkałem się nigdzie praktycznie z książką, która no nie licząc kilku, kilku powieści Werna, że książka będzie prorocza. W czym, na czym polega proroczość tej książki? Jakie są proroctwa? To tak głupio brzmi proroctwo, no ale to była przepowiednia pewnego rodzaju i rzeczywiście w dużych częściach się sprawdziła. Przede wszystkim e, pierwsza rzecz, o której pisał George Wells, była następująca. Wells opisuje w swojej książce eksodus mieszkańców miast którzy pakowali tobołki, wszystkie cenne rzeczy albo rzeczy, które są, mają dla nich jakąś sentymaltalną wartość, ładowali na bryczki, wszystko zaprzężone końmi, czy no po prostu pchali wózki i uciekali, uciekali z miast. Właśnie przed atakiem Marsjan. Mówi wam to coś? No bo mnie to mówi, to pokazuje to, co się działo Szczególnie w czasie II wojny światowej, ale także w czasie I wojny światowej, te exodusy. No Ktoś może powiedzieć, ty facet, no, ale wojny były też wcześniej. Tak, tak, wojny były wcześniej. Jak to ktoś powiedział, wojny były, są i będą. Ale mm, niestety niestety dla nas teraz wojny kiedyś zupełnie inaczej wyglądały. Te wojny do XIX wieku w dużej części przypadków wyglądały w ten sposób, że dwie wrogie armie ustawiały się z dala od jakichś miast, albo na obrzeżach tych miast i tam się tłukły bywało tak, że nawet ludzie właśnie z pobliskich miejscowości przychodzili patrzeć jak przebiega bitwa, ale bitwy nie toczyły się walki nie toczyły się z reguły na terenach miast i starano się żeby nie ucierpieli w nich cywile Dlatego, no skoro jestem żołnierzem, płacą mi za to, żeby zabijać albo zostać zabitym, no to chyba normalne. Dopiero to okrucieństwo właśnie wyszło w drugiej wojnie, w, w, w początku, yy, przepraszam, w końcówce I wojny yy, oraz w całej praktycznie II wojnie światowej. Wcześniej takich eksodusów nie było, ponieważ nie musiały być. Wiadomo, że kiedyś, jak nie wiem, Tatarzy nachodzili, ludzie także uciekali, ale nie chodziło tutaj o walki właśnie z użyciem jakiejś broni bardziej zaawansowanej. No nie wiem, no, sprawdźcie sobie w historii. Tak to wygląda. To było pierwsze wizjonerstwo. No nie wiem, czy trzeba być do tego jakimś socjologiem albo, albo kimś, tudzież socjopatą, żeby wpaść na taki pomysł. Jednakże Wells wpadł na właśnie taką myśl, zawarł ją w książce i mało kto zwraca uwagę, jak, jak czyta Wojny Światów, na właśnie taki taki malutki mek jak, jak proroctwo tego eksodusu, który dopiero nastąpi. Drugą rzeczą, która także się <śmiech> sprawdziła, no i to, nie wiem, niecałe 20 lat chyba po tym, to następująca rzecz. Herbert George Wells opisuje w swojej książce, że Marsjanie wypuszczają czarny dym. W książce w oryginale jest to Black Smoke, czyli dobrze przetłumaczone. O coż tu chodzi? Ten czarny dym dochodził do osób i te osoby padały od razu, martwe. Kojarzy się z czymś? No pewnie, że się kojarzy. Gazy bojowe. Dokładnie. Chciałbym przypomnieć, że książka była napisana w 1898 roku, a pierwsze zastosowanie takie skuteczne, chociaż głupie to brzmi, a takie największe, pierwsze skuteczne zastosowanie gazu, był to gaz musztardowy było w 1917 roku to jest pierwsza wojna światowa, czyli wielka wojna i było to pod miejscowością Ipach i stąd właśnie ten gaz musztardowy jest nazywany Iperytem właśnie od nazwy tej miejscowości czyli zastosowanie gazu bojowych to jest druga rzecz, a trzecia rzecz trzecia rzecz dopiero się spełnia ona już się spełnia powoli Wells opisuje w Wojnie Światów wyposażenie machin kroczących właśnie tych machin bitewnych na trzech nogach. Z przodu miały zamontowane emitery, to był heat ray po angielsku, czyli snop gorąca w przekładzie w tym, którym ja czytałem Wojny Światów w języku polskim. I ten snop gorąca, kiedy padał na jakieś żywe przedmioty, żywe przedmioty, żywy, żywe istoty, na przedmioty, palił wszystko z węgla. No i kojarzy się coś? No pewnie, że się kojarzy. Laser. Laser. Jak na razie zastosowań laseru do takich właśnie militarnych rzeczy, czyli spopielanie siły żywej przeciwnika, nie ma. Bynajmniej nieoficjalnie. Ale wszystko dąży do tego, że rzeczywiście można silne lasery do takich rzeczy używać. Jak na razie lasery są, służą do wskazywania celu, do tak zwanego markowania i do innych bardzo ciekawych rzeczy, które na pewno po tym jak pocisk spadnie w to oświetlone miejsce przyczynią się do tego, że albo jakieś państwo zbiednieje, albo straci wielu wielu mieszkańców. I to by było, jeżeli chodzi o książkę. Książka w tym momencie jest dalej hitem. Książkę, nie wiem, czy teraz był jakiś reprint, w 2000 którymś roku bodajże był reprint Polski, Wojny Światów, ale ta książka wraca jak czkawka po prostu. Zwykle, zwykle właśnie wraca, zwykle o niej się mówi, a co się mówiło dalej, no to moi drodzy, siadamy do wehikułu czasu i musimy się przenieść do dni, że tak powiem wybuchu II wojny światowej czyli do roku 1938 i tu zaczyna się naprawdę Polka z figurami, jeżeli chodzi o wojnę światów, bo cały czas w tym odcinku mówimy o tej książce Osoba, którą teraz przedstawię i jej dokonanie powinna być chyba wzorem dla wielu podcasterów. Dlaczego? Będę mówił o panu, który nazywa się Orson Welles. Bardzo często jego nazwisko jest właśnie skracane tak jak Herbert George Wells, twórca Wojny Światów. Mówi się o nim Orson Welles. Sam nie wiem jak to jest. Jest napisane Welles, być może w niektórych na rzeczach brzmi to jako Wells. Zatrzymajmy się przy imieniu, przy Orson. Otóż ten pan od swojego dzieciństwa był uważany za cudowne dziecko. Od taki krzyżmen ówczesnych światów. Ale facet miał niesamowicie kontrowersyjne pomysły. I proszę sobie wyobrazić, że wystawił na Broadwayu sztukę Macbeth. No, Amerykanin to był. Macbeth, jak Macbeth, no wiadomo. W Macbethie jedna osoba była koloru skóry ciemnego, a Orson Welles obsadził wszystkich aktorów czarnych. To, był, to była pierwsza połowa XX wieku. No środowisko amerykańskie wtedy było wstrząśnięte czymś takim, no, skandal piękny się urodził. Mało tego, poszedł za ciosem, wystawił Juliusza Cezara i... Nie, nie, tam Chińczyków nie obsadził żadnych, żadnych skórych. Nie obsadził także Indian, ale za to wszyscy y, aktorzy byli w garniturach. Juliusz Cezar, garnitur. Prawda, że to ładnie się z sobą kryje. Ale przede wszystkim pasją y, Orsona było radio. Był zafascynowany jego siłą jego przekazem no nie było internetu także radio docierało najszybciej szybciej niż jakakolwiek gazeta a więc nasz Orson Welles w 1937 roku założył Mercury Theatre i w 1938 roku przekształcił Mercury Theatre na The Mercury Theatre on the Air i to zaowocowało niedzielnymi słuchowiskami radiowymi, które były adaptacjami sztuk albo jakichś powieści. Okazało się, że na jesień 1938 roku słuchalność zaczęła lecieć na łeb na szyję. Potrzeba było tego czegoś. I Orson Welles wpadł na pomysł, aby przedstawić w formie słuchowiska książkę. Właśnie książkę Herberta George'a Wellsa i właśnie Wojny Światów. No i książka jak na owe czasy była bardzo popularna, ale w tej książce, tak jak mówiłem, lądowanie Marsjan odbyło się w Walking w Anglii, tam na południowym, na południowym krańcu Wielkiej, znaczy Anglii. W Welles zastanowił się i doszedł do wniosku, że no, to trochę tak do luftu jest i zatrudnił za całe 75 dolców Howarda Kocha. Scenarzysta. Kto by chciał coś o panu Kochu wiedzieć, to przypomnę tylko film z Humphreyem Bogartem, Casablanca. Casablanca była właśnie autorstwa, scenariusz Casablanki była, była autorstwa był autorstwa właśnie Howarda Kocha. No i Cóż mu powiedział? Słuchaj, Howard, sprawa jest taka, to nie ma być w Anglii, tylko ma być w Ameryce, a słuchowisko masz zrobić w ten sposób, że ma wyglądać jak aktualne wydarzenie, jakbyśmy przerywali informacjami, wiadomości, puszczali w różnego rodzaju transmisje z różnych miejsc w Ameryce. I wiesz co? Najlepiej jakby to było w New Jersey. No i okej. Okay. Wyszło na to, że tym razem Marcjanie mają wylądować na farmie w Gołwesmiu. Nie ja będę tutaj wrzucał fragmentów słuchowiska. Całe słuchowisko jest dostępne w internecie. Możecie go znaleźć na serwisie YouTube. Wystarczy tylko napisać Orson Welles Wojna Światów i na pewno znajdziecie. Cała transmisja trwa około godziny. Premiera nadawania Wojny Światów audycji, która zrobiła niesamowitą miatkę w Stanach Zjednoczonych Rozpoczęto dokładnie w Halloween 1938 roku, o godzinie 20. Czasu nowojorskiego. Zaczęło się dość ciekawie. Yy, zagrała muzyczka. Powiedział Welles, że przedstawimy teraz Państwu wojnę światów Herberta George'a Wellsa, i później zaczęło się piekło. Utwór został przerwany przez Spikera, który mówił, że na powierzchni Marsa zaobserwowano eksplozję gazu. Okazało się, że całą naturę anomalii będą starali się wyjaśnić reporter Carl Phillips, który odbył rozmowę z profesorem Pearsonem bodajże, z obserwatorium Pinkerton. No i a astronom oczywiście powiedział, że nie ma nie ma żadnych powodów do niepokoju. Okazuje się, że kilka minut później była i została podana w tym radiu, właśnie w słuchowisku dalej, informacja, że zaobserwowano meteoryt, który wylądował właśnie w okolicach New Jersey. Od razu zaczęło się zaczęły się telefony do gazety w Philadelphia Inquirer z pytaniami, czy wiecie w ogóle o co chodzi. No i teraz zaczyna się najlepsze. Cylindry, które atakują rakiety, zaczynają się otwierać. Dźwięk, który był użyty do właśnie przedstawienia otwierania się cylindrów, było to otwieranie słoika w muszli klozetowej. Słoika typu twist zakręcanego. Później przedstawiono, jak wyglądają maszyny, kroczące maszyny bitewne i w tym momencie właśnie pod New jersey jeden z farmerów wyskoczył i wypalił ze swojej dobeltówki do zbiornika na wodę, który był wysoki, stał na nogach i, i według tego farmera no przypominał coś, czyli pierwszą ofiarą tego wszystkiego całej paniki, która później powstała był pojemnik na wodę silos wodowy, wodny nie wiem jak to nazwać w czasie audycji usłyszymy także osobę, która przedstawia się jako minister spraw wewnętrznych i apeluje, aby ludzie zjednoczyli się w walce z najścigami. cały czas to wszystko jest przeplatane informacjami dziennikarzy Specjalnymi raportami z pola walki. I okazuje się, że zaczynamy podnosić, my Ziemianie, sromotną klęskę. Ja Wam przytoczę teraz wypowiedź jednego z uczestników tych zdarzeń. Cytuję: Prawie dostałem ataku serca zwierzał się później Louis Winkler z Bronxu. Włączyłem i więcej w połowie programu, więc dowiedziałem się o Ministrze Spraw Wewnętrznych i byłem pewien, że przemawia to McCoy, ówczesny yy, minister. Wypadłem na ulicę tak jak wielu innych i zobaczyłem ludzi biegających bez gładu i składu we wszystkich kierunkach. Pewien policjant odebrał telefon i krzyczał Bombardują New Jersey. Słyszałem w radiu. Potem wszedłem na dach. Widziałem dym yy, po, yy, po bombach płynący w kierunku Nowego Jorku. Co mam robić? To będę musiał wiedzieć. Linie telefoniczne jednostek Gwardii Narodowej zostały zablokowane. Do redakcji New York Timesa dziennikarze mm, warują, znaczy w tej redakcji przy telefonach odbierają ich kilkaset, pytanie główne brzmi, kiedy będzie koniec świata? Kiedy w słuchowisku podano, że obcy puścili dym i reporter, który relacjonował to, z dachu domu, osuwa się i słychać tylko dzwoniące w tele y, dzwony kościelne. Wszyscy wiedzą, że trujący gaz nadchodzi do ich drzwi. Wiele osób w tym momencie z mokrymi szmatami zawiązanymi na twarzy stoi w oknach i wypatruje przyjazdu Gwardii Narodowej. Po 40 minutach audycji Speaker zapowiada jeszcze raz, że słuchają państwo Wojny Światów Herberta George'a Wells'a w oryginalnej adaptacji Orsona Welles'a i jego Teatru de. 20 minut pozostałych to wypowiedź profesorka, który opowiada jaką gehennę właśnie przeżył idąc przez pobojowiska. No i po blisko godzinie po 58 minutach słuchowisko się kończy. W tym momencie Orson Welles wraz ze swoimi współpracownikami muszą się ewakuować tylnymi drzwiami, ponieważ do frontowych dobija już się policja. Jak można podsumować to słuchowisko? No Na pewno było najbardziej wstrząsającym słuchowiskiem na świecie. Nikt inny takiego słuchowiska nie zrobił. Jak to wyglądałoby w liczbach? Szacuje się, moi kochani, że Ponad milion osób w różnym stopniu uległo panice bądź też zaniepokojeniu. Odnotowano bardzo liczne przypadki samobójstw, ataków serca, poronien, poronień czy nawet ucieczek z domu. W ten sposób wojna światów, w sposób wstrząsający nawet, odbiła się szerokim echem po Stanach Zjednoczonych. Ale to nie koniec szumu który ta książka zrobiła wokół siebie. My teraz przejdziemy dalej do przodu, zatrzasimy drzwi naszego wehikułu czasu i przejdźmy do 1978 roku. I tak od razu chodźmy na Broadway. I tutaj na czas jakiś będziemy musieli zastopować opowiedź, ponieważ chciałem się wytłumaczyć ze swojego malutkiego uzależnienia. Otóż Lubię muzykale, ale dobre muzykale. lubię ja, że nie ma dobrych muzykali bardzo często takie muzykale słyszę. A mało tego, bardzo rzadko już, znaczy bardzo rzadko je słyszę i jeszcze rzadziej chyba na nie chodzę. Chociaż drzewie i tak bywało, że przynajmniej raz w roku byłem w Teatrze Muzycznym w Gdyni u Pana Gruzy e, i tam no przede wszystkim, z tego co pamiętam, e, oglądałem Iwanek Księdzickę Burgunda, nędzników. Przez przypadek byłem na spektaklu Oliver, Oliver yy, oraz oczywiście skrzypka na dachu, także miałem okazję zobaczyć, nie zapominając oczywiście o bardzo interesującej operze pod tytułem Jesus Christ Superstar. To polecam szczególnie. I dlaczego teraz mówię o musicalach, o, o takich rzeczach? Otóż, moi drodzy, yy, Większą część tego podcastu zajmie teraz omawianie bardzo oryginalnego dzieła, bardzo wyjątkowego dzieła człowieka, który z muzyką miał mniej wspólnego troszeczkę niż z innymi rzeczami, ale także był muzykiem, co zresztą będzie słychać, a słychać już było chyba na początku tych pierwszych taktów, po tym jak Richard Barton mówił. Chodzi o to, że na Broadwayu w 1978 roku Jeff Wayne, nie, nie, to nikt z tych amerykańskich westernów właśnie wystawił Wojnę światów George'a Wellsa. Na Broadway. wyobrażacie sobie rok 1978, i powiem Wam jedną rzecz. Ten musical gra się od czasu do czasu. Do teraz. w tym musicalu. Przede wszystkim rolę narratora i głównego bohatera musicalu zyskał Richard Barton. Właśnie ten człowiek z niesamowitym aksamitnym barytonem. E, oprócz tego e, usłyszymy Davida Essexa, Julie Covington, jest e, także Philip Lynott. człowiek, który był nie wiem, czy ktoś wam coś znaczy, coś wam to opowie. Film Lazy. Był Chris Thompson, Joe Patrich, był był Justin Hayward i oczywiście sam Jeff Wayne. A o czym jest musical? No, o, czym. o lądowaniu Marsjan w XIX wieku. I wiecie co? Muzyka, która została tam przedstawiona, cała historia, bardzo ściśle odzorowuje książkę. Muzyka został wydany później na dwóch płytach CD. Było wydanie okolicznościowe, chyba po 30 latach jakoś tak po 30 latach od premiery na Broadwayu. Nawet w tym momencie na eBayu można to kupić. Bardzo dobre wydanie, ja polecam. To jest dwupłytowe wydanie. Do tego są jeszcze jakieś miksy na końcu zrobione. Malutki dodateczek. ten, który ja zresztą może, może puszczę. Oprócz tego są sylwetki, właśnie aktorów. No teraz, akurat, ostatni, ostatni koncert był bodajże w 2008 albo 2009 roku, z tego co pamiętam i odbywał się w Wielkiej Brytanii. No niestety, Richard Barton no, nie żyje, ale jego głos jako narratora dalej słychać. Yy, zmienili się śpiewacy. Także są już nowe twarze, yy, ale dalej, dalej warto sobie tego posłuchać. Ja proponuję dalej wejść na YouTube i na YouTube możecie znaleźć fragmenty takich przedstawień. Wygląda to nieziemsko. Co mnie urzekło w wersji Wojny Światów w wykonaniu Jeffa Wayne? Wszystko. Dosłownie, dosłownie wszystko. Jestem zafascynowany muzyką. Jest to muzyka razem z wykonaniem orkiestry symfonicznej. Usłyszymy gitary elektryczne. Usłyszymy efekty syntezatorów. 78 rok, ja dalej przypominam. Muzyka, e, która opisuje wszystkie zdarzenia jest niesamowita. Wszystkie piosenki są po prostu genialne. E, całość, jak mówiłem, zawiera e, się na dwóch płytach kompaktowych e, w czasach obecnych i jest tak zrobiona, że włączamy każda ścieżka. Jedna się kończy, druga się zaczyna, leci to jednym cięgiem. E, jest antrakt i Druga część płyty bardzo ponuro zaczynająca się, y, pierwszy utworek, który opisuje jak już Ziemia jest we władaniu Marsjan właśnie tworzy iście grobową muzykę. Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star, but next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing, and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. Na uwagę, szczególną uwagę y zasługuje utworek pod tytułem Thunder Child, czyli właśnie Dziecię gromu. Jest to opowieść o małej, małym okręcie wojennym, y który walczy. Z machinami wojennymi, skroczącymi tymi poczwarami na morzu. Kiedy maszyny zagłębiły się w wodę, zanurzyły się w wodę, wystawały właśnie tylko kabiny na wierzchu, na powierzchni wody. Prawdopodobnie rozróżniły, że Dziecie gromu to ziemski twór. I ten ziemski twór zaczyna ze wszystkich dział, które ma. Strzelać. Oczywiście siła snopa gorąca jest większa od siły dział dziecię, dziecię, dziecięcia gromu, statku dziecię gromu, w ten sposób wybrynąłem z tego, statek tonie, a jak jest to przedstawione to naprawdę mózg się lasuje. The steamer began to move slowly away, but on the landward horizon appeared the silhouette of a fighting machine. Another came, and another, striding over hills and trees, plunging far out to sea and blocking the exit of the steamer. Between them lay the silent, grey ironclad, thunder child. Slowly it moved toward shore, then with a deafening roar and whoosh of spray, it swung about and drove at full speed towards the waiting marshals. There were ships of shapes and sizes Scattered out along the bay And I thought I heard her calling As the steamer pulled away The unveil Blazing as she came Brought a mighty metal warlord Crashing down in sheets of flame Sensing victory was nearing Thinking fortune must have smiled People started cheering Come on thunder, child W tym musicalu znajdziemy to, co ja najbardziej lubię, czyli motywy, które się powtarzają. To tak jak w Gwiezdnych Wojnach, kiedy widzimy Dartha Vadera, to zaczyna się Marsz Imperatora taki tutaj właśnie marsz Imperatora akurat nie usłyszycie, ale, ale usłyszycie właśnie motywy, które znakomicie Wam przybliżą to, co przeczytaliście w książce. Także jeżeli mogę Wam polecić, to przede wszystkim wypożyczcie, sam na pewno gdzieś w księgarniach, znaczy w bibliotekach w księgarniach też może znajdziecie w antykwariatach z całą pewnością yy, książkę Wojna Światów Herberta George'a Wellsa, a później sięgnijcie jeżeli będziecie mieli taką możliwość do musicalu Jeffa Wayna. Według mnie najlepszy musical świata. Mistrzostwo. Inaczej tego nie da się opisać. Co ciekawe, na płycie, którą ja dysponuję, są dwa epilogi. Jeden epilog jest, mówię o tym, jak zginęły poczwary Marsjan jak zielsko zginiło a drugi zaczyna się można powiedzieć, że w naszych, w naszych czasach słyszymy mm, rozmowę bas NASA między sobą kiedy to na Marsie będą lądowały statki kosmiczne jakaś ekspedycja wyruszyła i słychać tam Bermudy stację z Bermud, słychać Pasadenę i powiem jedno to, co za chwilę usłyszycie i kończący się gwałtownie utworek, to nie jest tak, że ja sobie to przyciąłem. Tak się to kończy. Bym powiedział, że jest to zapowiedź sequela. Sequela, który nigdy nie nastąpił. Co prawda powstały filmy i o nich za chwilę, ale najpierw druga część epilogu Wojny Światów Jeffa Wayne, a. Przypominam, Broadway 1978 rok. The earth belonged to the Martians. Getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape. It's littered with different kinds of rocks. Red, purple. How about that, Bermuda? Fantastic. Look at the dune field. Now wait, I, I'm getting a no-go signal. Now I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it? I oh, lost contact. There's a lot of dust blowing up there. Now I lost the second craft. We got problems. All contact lost, passenger. Maybe the antenna. What's that flare? You see it? A green flare coming from Mars. Kind of a green mist behind it. It's getting closer. You see it, Bermuda? Come in, Bermuda. Houston, come in. What's going on? Tracking station 43, Canberra. Come in, Canberra. Tracking station 63, can you hear me, Madrid? Can anybody hear me? Come in, come in. No i skoro można odcinać kupony, chociaż powiem, że według mnie e, słuchowiska z 1938 roku, czy też musical z 1978 roku były nader słuszne i no, nie wiem o ile my jako społeczeństwo bylibyśmy biedniejsi, gdyby coś takiego nie nastąpiło, tak w sferze filmowej można spokojnie powiedzieć, że lepiej jakby sobie chłopaki spokój dali. Pierwsza ekranizacja Wojny Światów została wydana w 1953 roku i mówiła bardzo ściśle o tych czasach. I Śmiem twierdzić, że to jest najlepsza wersja Wojny Światów, jaka kiedykolwiek powstała. Później było tylko gorzej. Jest takie przysłowie do trzech razy sztuka. No i niestety to przysłowie w tym momencie się nie sprawdziło, bo w roku 2005... Trzech reżyserów wpadło na pomysł, żeby zrobić Wojnę Światów. Pierwszym z nich był Timothy Heinz. Ten film możecie sobie znaleźć na internecie, ale jeżeli macie coś troszkę lepszego do roboty, na przykład patrzeć jak schnie farba, to popatrzcie, popatrzcie się na tą farbę. Kategorycznie odradzam oglądanie. Yy, aktorstwo... No nie wiem, no dla mnie, jak oglądałem ten film, to, to wyglądało tak, jakby jakieś kukły do tego dali bez wyrazu twarzy. Wyglądało to coś jak mina człowieka, który grał Karola Wojtyłę. Jaką się nazywa? Adamczyk? On też ma jedną minę. I właśnie, właśnie tak to wyglądało. Same Adamczyki, klony Adamczyków drugim filmem znowu w 2005 roku była Wojna Światów w reżyserii Davida Michaela Lata. Michael Lat, to tak jak ta kawa latte prawie zrobił ja to podsumuję w ten sposób jeżeli patrzenie na schnącą farbę wam się znudzi to nalejcie wody do szklanki Postawcie w cieniu i patrzcie, jak paruje. Fascynujący. Trzeci film, specjalnie mówię o nim na końcu, bo chcę się troszeczkę powrzywać, był to film Wojna Światów w reżyserii nikogo innego jak Stevena Spielberga. Ludzie moi. Ten film naprawdę zyskałby bardzo dużo, jeżeli działby się rzeczywiście w XIX wieku. Jak ci żołnierze walczyliby, a nie jakiś facet, pracownik portowy, tak? Rozbita rodzina. Mój ty Boże, no co za głupoty straszne. Efekty do efektów nie mogę się przyczepić, bo były naprawdę świetnie zrobione, ale wychodzące z podziemi, no wizja autorska, no cóż można, właśnie różne pojazdy, były te maszyny kroczące. Powiem jedno. Jeżeli znudzi mi się oglądanie schnącej farby, jeżeli woda ze szklanki wyparuje, to wiecie co? Włożę groszek w ziemię, taki zielony groszek i będę czekał, aż zacznie, zacznie, zacznie kiełkować. Stanowczo odradzam oglądanie wszystkich trzech ekranizacji z 2005 roku, czyli Tworów Spielberga, Michaela Lata i Timothy'ego Heinza. Bo szkoda czasu. Naprawdę. No i teraz trzeba było jeszcze powiedzieć o grach, które ukazały się, a głównie to skupię się chyba na dwóch. Bo muzyka w tych grach użyta właśnie jest z musicalu Jeffa Wayne'a. Były różne próby, próby um, przedstawienia gry Wojna Światów. Zaczęło się chyba nawet na Spektrum. No ale to wiadomo, jak na Spektrum to wyglądało. Pierwsze takie udane, w miarę, chociaż z grywalnością bywało naprawdę różnie, yy, ale powiem szczerze, że nabrałem ochoty z powrotem na, na tą grę. Miałem ją kiedyś, yy, a z radością bym sobie ją gdzieś kupił, także trzeba będzie jakieś eBaye przeszperać, może może kiedyś ją dorwę? Jest to gra wydana w 1998 roku, także <śmiech> świeżynka, nie? No. Amiga starsza gry miała i też był dobre przecież. Gra została wydana przez Rage Software Limited, opublikowana przez GT Interactive i została wydana na, na PC. -ta. Jest to strategia czasu rzeczywistego: możemy się wcielić w Marsjan albo w ludzi. No i wiadomo, no, będąc marsjanami mamy do wyboru, możemy produkować różnego rodzaju maszyny kroszące, różnie wyposażone, aż do takich wielkich, które praktycznie no, mnie to mechy przypominały z jakichś japońskich anime. Druga gra, która wyszła no chyba nawet z podobnej stajni, była to Strzelka z trzeciej perspektywy, czyli no, za pojazdu, bo... Pojazdem się jeździło, pojazdem dość szczególnym. Była to gra na PlayStation, na jedynkę, na PSX-a. I yy, yy, jest tam dostępnych 20 pojazdów z pierwszej wojny światowej, czyli możemy jeździć jakimiś, nie wiem, dziwnymi moździerzami nawet i, i strzelać właśnie do tych maczyn. Po mieście się jeździ i, i rozwala wszystkie, wszystkie wraże, obiekty. No i pożegnania nadszedł czas. Ja zapraszam na odcinek, który będzie dotyczył Amigi. Jest to odcinek, który usłyszycie za miesiąc. A na zakończenie dla Was jeszcze jeden utworek z Wojny Światów Jeffa Wayne'a. Będzie to Spirit of Man i znakomita opowieść pastora wariata jego żony, Opowieść o śmierci, w tym wszystkim klimat wszechogarniającej paniki i kroczących maszyn. A propos maszyn, o, żegna się z Wami Robert K. Maszyn. Do usłyszenia za miesiąc. Cześć. Wiosenie, wiosenie w szkole, wiosenie wiosenie. Felt unable to leave him to the mercy of the red weed and decided to bury him decently. Nathaniel! Nathaniel! The parson's eyes flickered open. He was alive. Me. But it's me, Beth, your wife No, you're one of them, a devil He's delirious Lies, I saw the devil sign What are you saying? The green flash in the sky His demons were here all along In our hearts and souls Just waiting for a sign from him And now they're destroying our world But they're not devils, they're Martians We just leave you. Look, the house still standing Come, Nathaniel, quickly we took shelter in a cottage, and black smoke spread, hemming us in. Then a fighting machine came across the field, spraying jets of steam that turned the smoke into thick, black dust. Dear God, help us! The voice of the devil is heard in our land! Listen, do you hear them drawing near in their search for the sinners? Feeding on the power of our fear and the evil within us. Incarnation of Satan's creation of all that we dread. When the demons arrive, those oh, so alive would be better off. There must be something worth living for There must be something worth trying for Even something's worth dying for And if one man can stand tall There must be hope for us all There was a time when I believed without hesitation That the power of love and truth could conquer all In the name of salvation Tell me what kind of weapon is love when it comes to the fight And just how much protection is true against all saints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 you came to you for help didn't i warn them this would happen be on your guard i said for the evil one never rests i said exercise the devil but no they wouldn't listen the demons inside them grew and grew Till Satan gave his signal and destroyed the world we No, Nathaniel. Oh, no, Nathaniel. No, Nathaniel. No, there must be more to life. we have law cannot save us Like fools we've let the devil take command of the souls that God gave us To the altar of people like lambs To the slaughter will live When the demons arrive the survivors will envy the dead There must be something worth living for No, there is nothing There must be something worth trying for. I don't believe it's so. Even something worth dying for. If just one man could stand tall, there would be some hope for us all. Somewhere, somewhere in the spirit of man. Forget about goodness and mercy. Metallic spider with huge, articulated claws. But it, too, had a hood in which a marshal sat. I watched it pursuing some people across a field. It caught them nimbly and tossed them into a great metal basket upon its back. Beth! She's dead! Buried under the rubble! Did you take one of your own? There is a curse on mankind. We may as well be resigned to let the devil, the devil take the spirit of man. and wrestled endlessly with his doubts. His outcries invited death for us both. And yet, I pitied him.